Nie chciał być postrzegany według powszechnie przyjętego wzorca artysty. Nie identyfikował się z jakąkolwiek grupą, a szczególnie z ludźmi Przybyszewskiego. I kiedy próbowano go łączyć z młodym pokoleniem krakowskich twórców, ostro się od tego odcinął, śląc nawet sprostowania do redakcji kilku gazet. W jednym z listów do matki Ted Mayer pisał — Jestem pan wielki — i artysta, a muszę być dziennikarzem i mam sto reńskich miesięcznie. W tym leży największa i najprawdziwsza tragedia mego życia. Współcześni wielokrotnie zauważali wielkopańską postawę Tetmajera. Adam Grzymała Siedlecki wspominał z panicza ludźmierskiego rodziła się też poniekąd postawa jego literacka. Wychodował sobie nieco rozleniwiony gest grand Seigneur przyciszoną, nieśpieszącą się dykcję i wygląd znudzonego klubowca. Kazimierz Tetmajer stał się mimowolnie marszantem swojego brata. Zabiegał tam, gdzie mógłby sprzedać kolejny obraz Włodzimierza. Artykuł w tygodniku Pióra Vincentego Łosia miał pomóc w popularności malarza i znalezieniu dla niego rynku zbytu w Warszawie. Ludźmierski poeta był typem homowiator, błądzącym po świecie w poszukiwaniu sobie tylko wiadomego celu. Miał prywatne fascynacje, przyznawał się do składania w swojej twórczości hołdu wybranym poetom, ale twierdził też, że nie chce być kształtowany przez kogokolwiek. W jednym z listów do Ferdynanda Hezika pisał Co do mnie, ja jestem własnym inżynierem. Zawsze mnie nęcić będzie Sława Rousseau, Byrona, Szeleja, Mickiewicza, ale nie tego. Nie chcę być tylko artystą. Oportunizm artystyczny jest mi wstrętny. To dobre dla bet, comme musicien, ale nie dla poety. Można w nic nie wierzyć, ale trzeba coś kochać. Inaczej jest się pozytywkiem. Ty dodajesz do literata artystę. A ja chcę od siebie poety odrzucić. Prawdziwy poeta musi być samo przez się artystą, ale ja chcę być czymś, rozumiesz? List z marca 1998 roku z Krakowa. Tym niezwykłym czymś była według Tettmayera twórczość Stanisława Wyspiańskiego. I to coś, do czego on przez całe życie bezskutecznie dążył, osiągnął według poety tylko twórca wesela. Łącząc w sobie talenty renesansowego mistrza i tworząc dzieło, które na zawsze utrwaliło się w pamięci potomnych, pozostał wierny własnym przekonaniom artystycznym. Mimo, że ostatnie lata swojego życia okupił Wyspiański chorobą i cierpieniem, był aktywny do samego końca gdy tymczasem Mayer zamilkł na długo przed swoją śmiercią. Zapominano o nim powoli, wraz z pierwszymi objawami manii prześladowczej, zerwaniem kontaktów ze znajomymi artystami, odsunięciem się od przyjaciół, borykaniem się z kłopotami, które sprawiało mu samotne wychowywanie syna. Przeżył większość swoich rówieśników, Świadomy tego, że nigdy nie przestał być poetą tylko jednej epoki. Był czas, żeśmy się rozumieli. Ten czas przeminął i nie wróci. Pisał w wierszu pochodzącym już z drugiej dekady XX wieku. W ostatnim ósmym tomiku poezji umieścił też poetycką refleksję towarzyszącą mu już do końca życia. Miałem kiedyś przyjaciół. Może i nie miałem. Dzisiaj nie mam żadnego. Już i nie dbam o to. Kilka myśli mej duszy stało mi się ciałem. Z nimi ja się przyjaźni zajmuję robotą. Opuszczony i chory nie potrafił odnaleźć się w nowej obcej mu rzeczywistości. Zimą 1940 roku w zupełnym osamotnieniu Zmarł ten, którego jego epoka okrzyknęła bożyszczem tłumów. Wielka gwiazda Tetmajera została nieco przyćmiona już dużo wcześniej wraz z pojawieniem się na firmamencie młodej Polski nowego meteora, z którym do Krakowa dotarł świat dotąd młodopolanom nieznany, a przez to tajemniczy i egzotyczny, powiew prawdziwej europejskiej boemy. Smutny szatan, kiedy w roku 1898 zdecydował się opuścić młode Niemcy i pojawił się w Krakowie, był tym, na którego czekano. Już wówczas wokół genialnego Polaka krążyły legendy, skutecznie podsycane przez wszystkich, którzy choć raz zetknęli się z nim samym, bądź jego pierwszymi pisanymi jeszcze w języku niemieckim pracami poświęconymi psychologii jednostki twórczej, czy przetłumaczonym wkrótce na język polski poematem prozą Tottenmesse. Rok 1893. Polska wersja poematu, ogłoszonego osobno w całości w 1904 roku, nosiła tytuł Requiem Eternam oraz szczególnie bulwersującymi społeczeństwo powieściami Homo Sapiens i Satans Kindle Polski tytuł Dzieci szatana Przekład z 1899 roku Na gwałt zrobiono mnie prowodyrem młodej Polski, której nigdy nie było, wspominał Stanisław Przybyszewski. Bo każdy z tych wielkich w młodym pokoleniu był sam dla siebie światem. Miriam i Kasprowicz i Lange i Żaromski, i Raymond i Ted Mayer. a i tych nic ze sobą nie łączyło. A cóż dopiero ze mną, który najniepotrzebniej w świecie mocą swej awanturniczej odwagi, a raczej lekceważenia tzw. współczesnej opinii, stałem się Janem Chrzcicielem i torowałem drogi dla tych wszystkich prądów, które już dawno w społeczeństwie nurtowały, ale nie miały dość siły, by móc się w starciu ze starymi kanonami ostać, zniszczyć stare tablice i płomiennymi zwycięskimi głoskami, na nowych się wpisać. Z Berlina Przybyszewski przywiózł piękną żonę, Norweszkę, Dagny Juell, nietajony zachwyt dla mrocznego średniowiecza i ją inności. A wkrótce potem dotarły do miejsca przeznaczenia paki wyładowane skarbami, jakich młoda Polska jeszcze nie znała. Pierwszy pokazał w Krakowie oryginalne sztychy goi, obrazy Muncha, rzeźby Wigelanda, ale też wspaniale ilustrowane niemieckie i francuskie wydawnictwa artystyczne oraz opasłe tomy poświęcone studiowanym z zapałem w bibliotekach berlińskich przeróżnym satanizmom, sztukę i literaturę, której wewnętrzne rozdarcie miało mu towarzyszyć w całej epoce przełomu wieków. A jednak... To właśnie Przybyszewskiego widziano na czele młodych. W jednym z artykułów Bolesław Prus pisał W tych czasach miałem przyjemność czytać prace autorów, którzy utworzyli nową grupę piszących pod nazwą Młodej Literatury Polskiej. Siedliskiem tej szkoły jest Kraków. Datą ostatecznej organizacji 15 października roku zeszłego, czyli 1898. Jej zaś wodzem i arcykapłanem jest pan Stanisław Przybyszewski, pisarz niepospolicie zdolny. Wspomnienia Przybyszewskiego o kraju lat dziecinnych ograniczały się do szarych pejzaży kujaw, porośniętych żółtą dziewanną, wzburzonego Bałtyku, który poznał jeszcze w czasach szkolnych, i gotyckich kościołów w Toruniu, gdzie kończył klasy gimnazjalne. Galicji nie znał w ogóle. Nie wiedział nic na temat panujących w niej zwyczajów. Dziwił się swobodom politycznym, z jakich mogli korzystać poddani Franciszka Józefa. Kręgi młodopolskiej elity artystycznej i literackiej zawężał początkowo jedynie do poznanego już wcześniej w Berlinie Mirjama i nade wszystko uwielbianego Kasprowicza. A jednak szybko potrafił odnaleźć się W prowincjonalnym życiu Krakowa, gromadząc wokół siebie ludzi bezwzględnie go podziwiających i organizując pierwszą w kraju cyganerię artystyczną. Grupa Przybyszewskiego nie tworzyła nowej szkoły artystycznej, lecz raczej przedziwną sektę zapatrzonych w niego bez reszty wielbicieli. Nie wszyscy jednak byli przygotowani na tak radykalne zerwanie z tradycyjnym katolicko-szlacheckim ujęciem kultury, które ciągle jeszcze obowiązywało na przełomie wieków. Większości krakowskich artystów nie odpowiadały pojawiające się z znienacka dekadenckie obsesje samobójcze, wieczne życie na kredyt, i unoszące się wokół Przybyszewskiego opary owego niebezpiecznego vin triste, o którym pisał, że jest to alkohol ludzi, którzy przychodzą na świat obarczeni jakimś przekleństwem, ludzi niezdolnych do życia bez tej fatalnej protezy, jaką jakikolwiek środek narkotyczny stanowi. I to właśnie, co dla drugich jest tylko chwilowym oszołomieniem, chwilowym spotęgowaniem sił nerwowych. Dla tych ludzi staje się bardzo niebezpieczną protezą, bez której obejść się nie mogą. I dla tych ludzi jedynie, ludzi urodzonych pod znakiem straszliwego Saturna i trucicielskiego księżyca, których dusze szatan pławi w ciemnym morzu melancholii, szarpiącej tęsknoty do bezustannego, dławiącego smutku, alkohol staje się nałogiem. Przybyszewski poznał Dagny Juel w kręgach berlińsko-skandynawskiej bohemy artystycznej, gdzie do jej ręki pretendował podobno sam August Strindberg. Dagny odrzuciła konkurs ze względu na znaczną różnicę wieku. Kiedy przybyła do Krakowa, stała się natchnieniem artystów i platoniczną miłością wielu młodych ludzi, gotowych popełnić dla niej każde szaleństwo sama jednak czuła się źle w obcym kraju w 1901 roku została zastrzelona przez Władysława Emeryka jednego z wielbicieli który następnie popełnił samobójstwo nie było na przełomie wieków w krakowie drugiego twórcy którego obdarzono by taką liczbą przydomków ironicznych epitetów i pełnych estymy tytułów Jakie umieszczano przy nazwisku Przybyszewskiego. Panowie, Szapoba! Witał go entuzjastycznie Kazimierz Tetmajer, żeby wkrótce potem odsunąć się od niego definitywnie. Tetmajer i Przybyszewski nigdy się nie spotkali, a zrażony postawą cygana, Tetmajer otwarcie unikał okazji, do poznania nowego bożyszcza młodopolskiej bohemy, do którego młodzi nie zwracali się inaczej, jak tylko mistrzu. Sam Przybyszewski pozwalał sobie niekiedy na ironiczny dystans wobec narzucanej mu roli. Wpisanych już pod koniec życia moich współczesnych w pamiętnikach będących ostatnią i jedną z najlepszych jego książek wspominał taką anegdotę. — Mistrzu! — zwrócił się do mnie enfatycznie — Młodzieniec podczas antraktu mego dramatu. — Nie jestem mistrzem — szepnął mistrz tajemniczo młodzieńcowi do ucha. — Ja taki sam osioł jak ty, robaczku. Ile w niej prawdy, no dziś trudno się już o to spierać. Mereur de France i Révis Blanche należały do najpoczytniejszych pism literacko-artystycznych przełomu wieków — Były też dobrze znane Przybyszewskiemu, który często cytował drukowane we francuskich periodykach wiersze Pola Verlena. Równie chętnie opowiadał młodopolski meteor o swoich zauroczeniach symbolizmem malarskim, a szczególnie sztuką Maxa Klingera i Giovanniego Segantiniego. Przybyszewskiego łączyła z eleganckim Tetmajerem jedna wspólna cecha – Podobnie jak on, był wiecznym tułaczem, błądzącym przez życie w poszukiwaniu swojego ostatecznego portu. Zanim dotarł do młodopolskiego Krakowa, znał już nie tylko Niemcy, ale też Czechy, Austrię, Rosję, Francję, Hiszpanię, a nawet Norwegię, którą odwiedzał regularnie ze względu na pochodzenie swojej pierwszej żony, Dagny. Chłonął otaczający go świat jak barwną mozaikę, choć zachwycał się tylko pojedynczymi, często nieprzystającymi do siebie kamykami. Był też typem homo i człowiekiem gnanym przez życie wewnętrznym niepokojem, którego nęciły rzeczy niezbadane i nieosiągalne dla tradycyjnego poznania. Najnowsze prądy filozoficzne i psychologia, ezoteryzm i satanizm. Berlin do którego zaraz po maturze w 1889 roku wyjechał na studia, architektura, potem medycyna, pozwolił mu wejść w świat bohemy niemieckiej i skandynawskiej. Zaszczepione już wcześniej uwielbienie dla gotyku rozgorzało w nim na nowo, kiedy stanął przed monumentalnymi fasadami kościołów francuskich. Dużą rolę w tej fascynacji odegrała także bliska znajomość z norweskim rzeźbiarzem Wigelandem. Przybyszewski wspominał spędzane z nim wieczory w całości poświęcane niekończącym się dyskusjom na temat wielkich katedr gotyckich. W swoich pamiętnikach odnotował. Wigeland żadnej innej rzeźby nie uznawał. Od razu stawała się dla niego niesłychanym objawieniem, To, co ja tylko przeczuwałem, objaśniał mi, uwieczniał paru kreskami, wtajemniczał mnie w te niesłychane cuda, stworzone przez nieznanych, a potężnych mistrzów, porzucił całą swoją pracę, bo otwierdził, że teraz dopiero uczyć się poczyna. Wnikał w te niesłychane tajemnice gotyku, dostępne tylko jasnowidzom, odciął się od całego świata, aż wreszcie całkiem już w dzwonnicy katedry zamieszkał. Zachwyt nad średniowieczną architekturą łączył z prawdziwym kultem dla współczesnych artystów. W Berlinie poznał twórców skandynawskich Augusta Strindberga, Olea Hansona, Edwarda Muncha. W Paryżu podziwiał poezję Paula Verlena, powieści Jorisa Karla Hoismansa i naturalizm Emila Zoli. W Hiszpanii odkrył Goje z jego najmroczniejszego ostatniego okresu życia. Znał twórczość artystów, o których w Polsce słyszeli wówczas tylko nieliczni. Powieść Jorisa Hoismansa na Wspak uznano za Biblię dekadentyzmu. Bohater Hoismansa, Duke Jan des Eisenstein, żyjący w pełnej izolacji od świata, został wykreowany na przedstawiciela pokolenia, które radykalnie zrywało z obowiązującymi w sztuce i literaturze zasadami poetyki, naturalizmu na rzecz idealizmu. Nirwana i reinkarnacja należały do ulubionych tematów rozważań modernistów. Przybyszewski pisał o sobie w moich współczesnych. Byłem już na tym świecie, może raz, może kilka razy. Może byłem kiedyś włóczęgą, rybałtem w średnich wiekach, nad moimi madrygałami prowansalskimi ślęczą dziś uczelni filolodzy. Może byłem jakimś bezdomnym urwipołciem, coś w rodzaju François Villona, który nieraz ocierał się o szubienice. W każdym razie nigdy żadnych dostojeństw nie piastowałem. Pisał dalej... Owocem tych moich po on czas bardzo jeszcze pobieżnych, demonologicznych studiów była obszerna broszura Synagoga Szatana i od tego czasu przylgnął do mnie przydomek satanisty. Raz zrobiono ze mnie przecież hierofantę jakiejś sekty satanistycznej. Byłem oczywiście uczestnikiem czarnych mszy i powiernikiem samego Bafometa. I znalazł się nawet w Niemczech swoją drogą bardzo poczytny pisarz Landau, który w swojej powieści uwiecznił mnie jako prowodyra sekty lucyferianów. Napisał w książce moi Współcześni. Kult Przybyszewskiego gromadził jego wielbicieli w dwóch miejscach. Jednym z nich był osławiony Paon Turlińskiego, drugim – Niewielkie krakowskie mieszkanie przy ulicy Siemiradzkiego, całymi dniami rozbrzmiewające dźwiękami uwielbianej przez Stacha muzyki Chopina i dyskusjami wokół nowej literatury i sztuki, dla których znalazło się miejsce w objętej przez Przybyszewskiego i prowadzonej już do końca jej istnienia redakcji krakowskiego Życia. Tam właśnie opublikował Przybyszewski słynny manifest, owo Konfiteor, którym oznajmiał swoje poglądy na artystę i jego powołanie. A w innych artykułach, na przykład o nową sztukę, zdefiniował zasadnicze dla jego rozważań pojęcie nagiej duszy. Podstawą całej tak zwanej nowej sztuki wszystkich prądów i kierunków w sztuce jest pojęcie duszy jako potęgi osobistej, duszy kroczącej od jednej wieczności do drugiej, duszy, która raz po raz Nieznaną potęgą zmuszona, idzie na ziemię, wraca z powrotem na łono wieczności i znowu się ucieleśnia, bogatsza, silniejsza, więcej uświadomiona niż pierwszym razem. I tak bez końca, aż wreszcie dochodzi do świadomości całej swej potęgi. Przenika najtajniejsze rzeczy, obejmuje najodleglejsze i najskrytsze związki. To jest, staje się geniuszem, to jest... Odsłania się w swoim absolucie, w całym przepychu swej nagości. Przybyszewski odkrył dla siebie ekspresyjną, a jednocześnie mierzącą w rzeczywistość ostrzem satyry twórczość Goi podczas pobytu w Hiszpanii. Mrocznie w wyobraźni meteora odpowiadał zapełniający grafiki Goi świat sennych zjaw i nierealnych monstrów władających ludzką podświadomością Wkrótce po zamknięciu życia i tragicznej śmierci Dagny Przybyszewski rozpoczął dalszą wędrówkę Przez kilka lat przebywał w Warszawie Potem wyjechał wraz ze swoją drugą żoną Jadwigą Kasprowiczową na kilkanaście lat do Monachium Po pierwszej wojnie światowej mieszkał jakiś czas w Poznaniu i Gdańsku Żeby ostatecznie osiąść ponownie w Warszawie W dwudziestoleciu międzywojennym Legenda Przybyszewskiego znacznie zbladła Ale choć przestał już być dekadentem, kusicielem i gorszycielem Cały czas pisał i uczestniczył między innymi w pracach poznańskiego Zdroju Grupy polskich ekspresjonistów Którym przecierał szlaki swoją twórczością jeszcze w dobie młodej Polski Los chciał, że przeżył Jana Kasprowicza. Nie zdążył już jednak wygłosić przygotowywanego na temat jego twórczości odczytu. Zmarł nagle w listopadzie 1927 roku. Dzięki epizodowi związanemu z krakowskim życiem Przybyszewski poznał Stanisława Wyspiańskiego, któremu powierzył stanowisko grafika pisma. Wyspiański miał wówczas 29 lat i wybitną pozycję w młodopolskim świecie artystycznym utrwaloną dzięki realizacji znakomitych witraży i polichromii kościoła Franciszkanów w Krakowie. Nie było to pierwsze tak monumentalne dzieło Wyspiańskiego. Technikę polichromii poznał już dużo wcześniej, kiedy jeszcze jako student Szkoły Sztuk Pięknych razem z Józefem Mechoferem. Pomagał samemu mistrzowi Matejce w pracach nad malarskim wystrojem wnętrz kościoła Mariackiego w latach 1889 90 Krótko potem wyjechał z kraju. Pierwsza podróż artystyczna po Europie, możliwa dzięki licznym stypendiom, przerodziła się ostatecznie w kilkuletni pobyt młodego artysty w Paryżu gdzie, choć po nieudanym egzaminie z rysunku nie dostał się do bozach, wytrwale studiował najnowsze prądy w sztukach plastycznych. Dojrzewał artystycznie, poszukując własnej drogi twórczej między tradycyjnym sposobem wyrażania treści, a coraz mu bliższą awangardą formalną. W Paryżu stworzył nigdy niezrealizowane projekty witraża śluby Jana Kazimierza, dla katedry we Lwowie. Tam też powstawały pierwsze szkice do późniejszych witraży franciszkańskich. O znanym obrazie Antoana Watteau odjazd na Sytera wspominał Wyspiański w liście do Lucjana Rydla. Zwracam uwagę na Voyage pour la Syter i proszę o porównanie pod względem aparatu kostiumów i bogactwa z przepysznymi lalkami Veroneza w kanie galilejskiej. Co za śliczne lalki w jednym i drugim obrazie. Co za śliczne marionetki do teatru. Choć Wyspiański jechał do Paryża jako adept sztuki malarskiej, pobyt w kulturalnej stolicy Europy przyniósł mu także fascynację teatrem i operą. W jednym z listów do Lucjana Rydla pisał Wybieram się do Comédie Française. Grają jutro Don Jafet, d'Arménie z Carona. I jeszcze jakąś inną sztukę. Z biciem serca oczekuję, aż mi przyjdą pieniądze stypendyjne, aby się zanurzyć w teatrze i zobaczyć sztuki, które grają. I ja, ach, nie mogę ich widzieć. Tam też rodziły się wczesne pomysły stworzenia dzieła jednoczącego w sobie elementy wyobraźni plastycznej i poetyckiej. Zdarzało się, że przechadzając się korytarzami Luwru, podziwiał Wyspiański kolejne płótna, analizując je w kategoriach dramatycznych, nawet znacznie później już po powrocie do kraju, upewniając się o konieczności współistnienia w dziele scenicznym słowa i obrazu, Ciągle jeszcze powracał pamięcią do wrażeń wyniesionych z peregrynacji po paryskich muzeach. Dramat wszędzie i zawsze, jakimikolwiek obarczony pojęciami, skorupami, grzybem, chwastami literackimi, ale dramat! To mi się w głowie poczęło w wielkiej sali Rówru, gdzie są kompozycje Letiera, Brutus skazujący synów na śmierć i śmierć Wirginii. To mi się poczęło w ogrodzie Tulerii, gdym szedł tą drogą prostą, długą, pod małym łukiem triumfalnym na Place di Caruzel. Obrazy i rzeźby stawały się pretekstem do tworzenia projektów scenografii przyszłych dzieł scenicznych, jednoczących chwytane na gorąco wrażenia z potęgą wyobraźni. Po powrocie do kraju Wyspiański zrealizował projekt wystroju wnętrza kościoła franciszkańskiego w latach 1895 97 Tam też właśnie w fasadzie zachodniej znalazł się jeden z najlepszych w całej modernistycznej Europie witraż z przedstawieniem potężnego Boga Ojca. Mury franciszkańskiej świątyni pokrył Wyspiański malowidłami kwiatów nadając im symboliczną wymowę. Ogień przedstawiłem uduchowiony w liliach pąsowych, plomykowych i makach. Zaś irysy, grzybienie płaskolistne i grądziele bawią się we wodzie. Z listu do Lucjana Rydla. Kraków przełomu wieków nie mógł się już obejść bez Stanisława Wyspiańskiego. Mówiono i pisano o nim coraz częściej, choć niekiedy krytyce trudno było się jednoznacznie ustosunkować do objawianych kolejno talentów tego napoły renesansowego twórcy. Kazimierz Tettmeier, zajmujący się również krytyką artystyczną i literacką, początkowo bardzo negatywnie ustosunkowywał się do awangardowych poczynań plastycznych Wyspiańskiego, zarzucając mu nawet wadę wzroku. Po obejrzeniu warszawskiej zachęcie plantów o świcie, w jednym z artykułów pisał Pan Wyspiański od dawna maluje takie rzeczy, jakich wcale na świecie nie ma. Jeżeli pan Wyspiański widzi drzewa tego koloru, jak namalował w swoim wczesnym poranku zimowym, ale też widział kiedyś taki ranek, no to cóż temu winien? Ale cóż winni ci, którzy drzewa widzą w innym kolorze? albo właśnie ów wyjątkowy ranek, zwłaszcza że wczesny przespali. Po kilku latach te krytyczne opinie zmieniły się radykalnie. Zarówno Planty w nocy, jak i Chochoły, obydwa obrazy z 1900 roku należą do najbardziej nastrojowych prac Wyspiańskiego, szczególnie wyróżnianych między innymi przez Dagnę Przybyszewską. Wyspiański nie był już tylko witrażystą. W następnym dziesięcioleciu, ostatecznie zamkniętym w 1907 roku śmiercią artysty, powstały jego największe dzieła, zarówno plastyczne, jak i literackie. Z tego okresu pochodzą słynne chochoły, liczne portrety przyjaciół i najbliższej rodziny, autoportrety, stające się przejmującym zapisem kolejnych etapów rozwijającej się choroby, monumentalne kartony do niezrealizowanych witraży wawelskich, impresyjny cykl pejzaży z widokiem na kopiec Kościuszki, ale też znakomite plakaty teatralne i realizacje wnętrz, wystrój klatki schodowej Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, projekt urządzenia świetlicy Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, i osławione przez swoją wyjątkową niewygodę meble do salonu mieszkania Boja Żeleńskiego i jego żony Zofii Sparęńskich. Wówczas także powstały wszystkie dramaty Wyspiańskiego, z których większość na stałe już weszła do repertuaru polskich teatrów. Kolejne spektakle stawały się wydarzeniami artystycznymi – począwszy od wystawienia drukowanej wcześniej w krakowskim życiu warszawianki ze znakomitym Ludwikiem Solskim w roli Starego Wiarusa, poprzez Bolesława Śmiałego z piękną Władysławą Ordon Sosnowską jako krasowicą, po sprawiające niemało kłopotów inscenizacyjnych wyzwolenie i Protezilasa i laodamię. Przede wszystkim jednak wesele którego wystawienie na deskach Teatru Krakowskiego stało się momentem przełomowym w artystycznej karierze samego twórcy, ale także znaczącą cezurą dla epoki, wieńczącą dekadę gorzkiego pesymizmu ala la Polonaise. Wyspiański sam wybierał modeli pozujących mu do portretów. Wśród nich znalazły się takie sławy krakowskiej sceny teatralnej jak Władysława Ordon Sosnowska w roli Krasawicy w Bolesławie Śmiałym oraz Ludwik Solski w popisowej roli Starego Wiarusa w Warszawiance. Właśnie po obejrzeniu Wesela Kazimierz Tettmajer napisał jeden z najdobitniejszych, jakie ukazały się w ówczesnej prasie, peanów na cześć Stanisława Wyspiańskiego, ogłaszając go czwartym wieszczem narodowym. I składając szczery hołd temu, który pisząc legendy słowiańskie, tragedie greckie, utwory tragicznie polskie, przedstawiając obiektywnie artystyczne tematy, jest zawsze jednym i tym samym pisarzem. Ma swój styl. Kilka tygodni później, zapominając o wcześniejszych animozjach, dodawał jeszcze Ten wielki poeta jest również wielkim malarzem. Malarskie prace Wyspiańskiego wraz z ilustracjami do Iliady noszą w sobie te same cechy nadzwyczajności i niepospolitości, co jego poematy. Dziwne to i w tym stopniu obu talentów prawie bezprzykładne uposażenie. Jak Wyspiański tworzy renesans w poezji polskiej, tak swymi fenomenalnymi zdolnościami przypomina ludzi renesansu włoskiego – Owych malarzy, którzy pisali jak Michał Anioł lub Leonardo da Vinci najpiękniejsze sonety na świecie. Talenty malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne i poetyckie w połączeniu i w różnych kombinacjach nie są rzadkie, ale ten stopień dwóch władz twórczych jaków Wyspiańskiego jest już fenomenalny i wobec ogromnych jego obrazów i wielkich rozmiarami tragedii Być może, że w historii sztuki całego świata jedyny i bezprzykładny. Cykl pejzaży z widokiem na kopiec Kościuszki powstał w czasie rozwijającej się choroby Wyspiańskiego, który zamknięty całą zimę w krakowskim mieszkaniu próbował jednak malować. Pomysł podsunął mu Felix Manga-Jasiński, który wspominał Istnieją już trzy serie kopców, których nazwany zostałem przez twórcę Ojcem Chrzestnym. Pokazało się, że Wyspiański jest pejzażystą. Wyspiański pozostawił liczne autoportrety, które pod koniec życia artysty stały się smutnym zapisem nieuniknionych skutków postępującej choroby wenerycznej. Rozdział szósty Plotki i ploteczki Każda epoka skrywa swoje małe tajemnice, które urastają niekiedy do rangi mitu. Tak też stało się z większością zupełnie niewinnych wspomnień młodopolskich, skutecznie utrwalanych w świadomości kolejnych pokoleń jako niezwykłe legendy, ubarwiające i tak już idealizowany obraz życia w ceka, monarchii przełomu stuleci. Pisane z perspektywy kilkudziesięciu lat wspomnienia pamiętnikarzy przynoszą wizje epoki, do której wraca się z nostalgią, choć niekiedy także z lekko ironicznym półuśmiechem. Większość dylematów ludzi feundesieklu roztrząsano w kawiarniach, ale barwne życie towarzyskie wielkich miast toczyło się także w wielu innych miejscach. Niemalże do obowiązku ówczesnej inteligencji należało wyjście do teatru na każdą znaczniejszą premierę, kupowanie modnych książek, abonowanie pism, regularne odwiedzanie wystaw malarstwa albo rzeźby i słuchanie koncertów. Szczególnie chętnie bywano tam, gdzie można było liczyć na jakiś niewielki skandalik pobudzający wyobraźnię, i urastający do rangi wydarzenia roku. A młoda Polska lubowała się w poufnych wieściach. Wieczorne wyjścia do teatru i opery miały stałe miejsce w rozkładzie dnia, ale dla większości widzów ciągle jeszcze były to wydarzenia natury towarzyskiej, a nie artystycznej. Herbatki urządzano w godzinach popołudniowych, kiedy panowie jeszcze pracowali, dlatego też bywały na nich zazwyczaj samotne panie. Jeżeli planowano tańce, trzeba się było wspomóc kawalerami, najlepiej adwokatami, których kancelarie były już o tej porze zamknięte. Typ Fikalskiego z domu otwartego bałckiego nie pasował do wizji modernistycznego Krakowa. Zdaniem Przybyszewskiego był uosobieniem tego wszystkiego, co nie pozwalało miastu wyrwać się ostatecznie z sieci konwenansów. Prawdziwą kopalnią niewinnych plotek stawały się proszone herbatki, nazywane też z francuska żurfixami. Owe żurki na stałe weszły do harmonogramu tygodnia większości pań z towarzystwa. A mówiono o wszystkim. Utyskiwano na politykę zaborców, dyskutowano najświeższe doniesienia z zagranicy, dzielono się spostrzeżeniami na temat najmodniejszych powieści francuskich, narzekano na niezrozumiałą poezję symbolistów, chwalono się zagranicznymi wojarzami, wymieniano uwagi na temat toalet pań widzianych ostatnio w teatrze, plotkowano o najnowszych romansach, rozglądano się za pannami na wydaniu. Jeżeli takie były w domu, to obowiązkowo te wykwintne spotkania przeradzały się w sute kolacje połączone z prezentacją wyuczonych umiejętności. Gry na fortepianie, posługiwania się nienaganną, różnie z tym bywało francuszczyzną, wdzięcznego kokietowania młodzieńców w tańcu. A wszystko pod bacznym okiem pani domu – która pragnęła tylko jednego – jak najszybciej wydać córkę za mąż. Usiedlanie kawalerów, szczególnie w sytuacji, kiedy panna liczyła już nieco więcej niż kilkanaście wiosen, zostało opanowane do perfekcji. Wystarczyło wybrać potencjalnego kandydata i poczekać do czasu karnawału, kiedy życie towarzyskie prawdziwie kwitło. Nieświadomy niczego młody – nie był to jednak warunek sine qua non, Mężczyzna zupełnie nagle mógł się wówczas stać narzeczonym. Jakieś przelotne spojrzenie, kilka czułych słów, dwa tańce zapisane w karnecie i problem staropanieństwa rozwiązywał się sam. Przynajmniej do czasu, kiedy młodzieniec, zrozumiawszy swój błąd, wycofywał się z danego słowa i w niesławie znikał z Towarzystwa Popołudniowych Herbatek. A rodzice porzuconej panny wywozili ją dosyć daleko na jakiś czas, stosownie do obowiązujących zwyczajów utrwalonych w podręczniku Savoir Vivru Zygmunta Sarneckiego. O książce tej pisał Boj, że kiedy została wydana w latach osiemdziesiątych XIX wieku, była już nieco przestarzała, bo zasady i przykłady czerpał Sarnecki z epoki swojej świetności. A od tego czasu, po upadku napoleońskiego dworu, świat zmienił się, zszarzał. W liryce polskiej często pojawiał się motyw krytyki beztroskiej zabawy. W jednym z sonetów z epoki znajdujemy wersy. Ciesz się, Warszawo, na gruzach wielkości, wszak ci to jedno jeszcze pozostało. W zawrotnym się kryj duszę zmalałą. Niech na Powązkach zadrżą ojców kości. To z wiersza Tadeusza Chirza, sklawu Saltans, na karnawał warszawski 1912 roku. Niezbędne do życia towarzyskiego skandale błyskawicznie stawały się tajemnicą Poliszynela, Natomiast oficjalnym źródłem informacji choć często wcale nie mniej pikantnych, były ogólnie dostępne czasopisma. Pod koniec XIX wieku prasa była już dobrze zorganizowaną instytucją. Zarówno zachodnioeuropejskie, jak i rodzime dzienniki nabrały ogromnego znaczenia, stając się źródłem wszelkich informacji, począwszy od najistotniejszych wydarzeń politycznych, przez wydarzenia współświadka kryminalnego, aż po intrygujące noty, z mondu artystycznego. Ukazywały się setki tytułów, nawet dwa razy dziennie przynosząc najświeższe informacje. Z zadziwiającą regularnością pojawiał się w ówczesnej prasie problem wpływu sztuk plastycznych, literatury i muzyki na kształtowanie świadomości estetycznej społeczeństwa. Łączono go z obiektywną krytyką artystyczną, która pomogłaby ukierunkować estetycznie przeciętnego widza, nie narzucając przy tym jednostronnych opinii. Nad brakiem fachowej krytyki szczególnie ubolewali sami artyści, wśród których było kilku z powodzeniem pisujących felietony i recenzje z odbywających się aktualnie wystaw. Przede wszystkim zarzucano publiczności brak indywidualnych gustów, konserwatyzm, i czołobitność w stosunku do dzieł znanych i uznanych, bezpiecznych, bo niewymagających od widza myślenia i analizy, prostych formalnie, gładzonych, grzecznie malowanych i z tanimi efektami oleodruków, o jasnej i zrozumiałej dla wszystkich treści. Bezpardonowo wytykano zaściankowość i drobnomieszczaństwo, choć gwoli sprawiedliwości należy dodać, że dokładnie takie same zarzuty można było wówczas znaleźć wszędzie, nawet w Paryżu, kulturalnej stolicy ówczesnej Europy. Zwracano także uwagę na znaczącą rolę prasy w procesie kształtowania gustów i smaku szerokiej publiczności. Wśród tysięcy tytułów prasowych Znalazły się periodyki poświęcone bezpośrednio życiu społecznemu, literaturze i sztuce. W Paryżu wychodziły m.in. Gazette de Beaux -Arts, Arts et L'Artiste, L'Art, w Wiedniu Versacrum, organ prasowy powstałej w 1897 roku secesji, a u nas przede wszystkim Chimera ale profil ten już wcześniej prezentowały inne czasopisma warszawskie, takie jak najpoczytniejszy periodyk epoki, tygodnik ilustrowany i krakowskie jak świat czy życie. Inny charakter miały dzienniki, docierające niemal do każdego, kto posiadł umiejętność czytania. Tu także można było odnaleźć wiele informacji poświęconych życiu artystycznemu, choć najczęściej podanych w bardzo skróconej formie, przystępnej dla nie zawsze wyrobionego estetycznie odbiorcy. Jednym z najpopularniejszych był krakowski konserwatywny czas. Tygodnik ilustrowany stosował różne zabiegi, żeby przyciągnąć czytelników. Jednym z nich było urozmaicenie graficznego rozplanowania strony przez reprodukcję, Zestawiano z tekstem literackim Niewielkie oryginalne rysunki ilustrowały powieści publikowane w odcinkach Ale równie chętnie umieszczano je także obok utworów poetyckich Taka odmiana ilustracji stosowana była z powodzeniem także przez inne pisma Obok regularnych sprawozdań z wystaw w Sukiennicach W pismach krakowskich można odnaleźć felietony na temat działalności Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a potem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, podkreślające ich znaczenie w krzewieniu rodzimej sztuki. Pojawiały się także plakaty, anonsujące aktualne wystawy. Najpopularniejsze magazyny drukowały czarno na białym, że najlepszy jest malarz X, a nie Y i zachęcały do wybrania się na wystawę, żeby podziwiać nie tyle sam obraz, ile przede wszystkim obraz malarza X, a nie malarza Y. To prasa wskazywała potencjalnemu odbiorcy sztuki nazwiska modnych i głośnych mistrzów, wyjaśniała, jak należy patrzeć na dzieło, jak je rozumieć, jak wysoko je cenić i co często miało jeszcze większe znaczenie dla czytelnika – Wycenić. Brak zawodowych krytyków sztuki powodował, że pisaniem recenzji z wystaw zajmowali się niemal wszyscy. Adwokaci, lekarze, filozofowie, filolodzy, czy też po prostu amatorzy, którzy ograniczali się zwykle do powierzchownych opisów i zwyczajowych zachwytów nad płótnem. Powstawały wówczas teksty słabe, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Często ograniczające się do wyliczenia nazwisk autorów wszystkich prezentowanych na wystawie płócien. Sztuczne powiększanie objętości artykułów nie było zjawiskiem odosobnionym, a wynikało w dużej mierze z niskiej wierszówki, jaką płacono za tekst poświęcony sztukom plastycznym. Znacznie lepiej opłacano natomiast recenzje najnowszych dzieł literackich, szczególnie powieści oraz Sprawozdania z przedstawień teatralnych i muzycznych. Najświetniejszy okres działalności Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych rozpoczął się wraz z przeprowadzką w 1879 roku do kilku sal na piętrze Sukiennic. Zainteresowanie sztuką ciągle wzrastało. Z każdym rokiem rosła też liczba dzieł zakupywanych na wystawach. W latach 80. zawarto stały układ z warszawską zachętą. Powstałą na początku lat 60., dzięki któremu artyści galicyjscy mogli wystawiać swoje prace w Warszawie, a twórcy z królestwa w Krakowie. Krakowskie towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych dzięki energii i czynności swoich kierowników oraz swej Doskonałej organizacji, która wyniosła pożyteczną instytucję nad poziom zwykłych kunstferajnów, zdobyło od dawna szczere uznanie i rozgłos poza granicami kraju. Znanym jest ono również w Wiedniu, jak w Monachium, w Paryżu i w Berlinie, w Petersburgu i w Rzymie. Jest to fragment artykułu Zygmunta Sarneckiego. Artyści zagraniczni... Na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Innym problemem była sama organizacja ekspozycji Nikt nie zwracał uwagi na kompozycję sali Rozmieszczenie poszczególnych prac Wyeksponowanie dzieł w jak najlepszym oświetleniu W związku z tym galerie albo świeciły pustkami Albo przed każdym obrazem piętrzyły się tłumy gapiów Nie pozwalając sobie nawzajem choćby na chwilę Intymnej kontemplacji. Niemalże w formie anegdot opowiadano o wystawach, w czasie których spoglądano wprawdzie na obrazy, ale chętniej przyglądano się krakowskim pannom, które w świetle pierwszych lamp elektrycznych wyglądały ponoć znacznie bardziej interesująco niż same dzieła. Obrazy, ramy i listwy – Czytamy w numerze 170 czasu z 1903 roku, wielki wybór patriotycznych, religijnych, rodzajowych, widoki Krakowa, Akwalo, Oleodruki, Tondala Juliusza Kosaka, ramy do obrazów od najtańszych do najdroższych, wielki wybór listów w stylu secesji, poleca Kutrzeba. Kraków wiśna jeden, dwa. W pracowych dziełach kulturalnych końca XIX wieku prym wiodła literatura, ciągle jeszcze znacznie popularniejsza od innych dziedzin sztuki. Sporo miejsca przeznaczano też na omówienie inscenizacji teatralnych. Z uwagą przyglądano się wszelkim osiągnięciom muzycznym, natomiast do wystaw dzieł plastycznych odnoszono się z niejaką rezerwą i nieufnością, wynikającą zapewne z braku merytorycznego przygotowania. Często zdarzało się, że najświeższe nowinki ze świata artystycznego najłatwiej można było znaleźć na stronach z reklamami. Tam też między hasłami wzywającymi do kupna maszyny do szycia czy najnowszego modelu bicykla i anonsami matrymonialnymi umieszczano informacje o wydawnictwach, zachęcano do odwiedzenia prowokujących wystaw i nabywania kiczowatych litografii. Reprodukcje Te modne i łatwo dostępne zapełniały ściany większości mieszczańskich saloników i gabinetów. Był to najtańszy sposób kontaktu ze sztuką. Oferta wydawnictw zajmujących się rozpowszechnianiem oleodruków, choć bogata, ograniczała się do najmodniejszych dzieł wyselekcjonowanych na potrzeby sentymentalnego gustu odbiorcy niemieckiego. Stąd obok najbardziej znanych dzieł dawnych mistrzów włoskich – Między innymi uwielbianego przez całą epokę Michała Anioła, ale też Tycjana, Botticellego czy Rafaela, preferowano obrazki Biedermajerowskie. Wielką popularnością cieszył się także obraz szwajcarskiego malarza Arnolda Beklina, Wyspa Umarłych. To był najpopularniejszy obraz końca XIX wieku. Dzieło prowokujące do rozmyślań tak zwane Bild zum Trojmem. Obraz zrobił zawrotną karierę, był wielokrotnie kopiowany i naśladowany, stawał się inspiracją dla scenografów teatralnych, tematem wojennych kart pocztowych, poetyckich rozważań, m.in. Kazimierz Tetmajer napisał wiersz Wyspa Umarłych, i muzycznych interpretacji, na przykład Sergija Rachmaninowa. Wyspał Marych, według obrazu Beklina. Op. 29 Korzystając z prasowych reklam, większość drobnomieszczańskich rodzin bez najmniejszego kłopotu zaopatrywała się w litografie wykonywane początkowo w Wiedniu i Monachium, z czasem także w Krakowie. Wystarczyło kupić odpowiedni katalog i przesłać na wskazany adres zamówienie konkretnego dzieła. Obrazki te były Niezwykle modne, dekorowane nimi wnętrza upodobniały się do siebie, i właściciele chlubili się udawanym znastem sztuki, z czego pokpiwał sobie delikatnie Adolf Neuwert Nowaczyński, odnotowując w swoich studiach. Becklin, największy poeta drugiej połowy XIX wieku, najwspanialszy kaprys, na jaki sobie historia sztuki XIX wieków w swym ewolucyjnym rozwoju pozwoliła, Ta niesamowita popularność uczyni z Beklinem to, co z Wagnerem profanację dzieł. Każdy warszawski kamlot krytyki zawiesi sobie nad biurkiem kopię z samotnej wyspy. Nie dotyczyło to zresztą tylko oleodruków zakupionych bądź też otrzymanych jako premia roczna od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wnętrze burżuazijnego Saloniku Nie mogło się wręcz obejść bez wzorzystych tapicerek czy gipsowych kopii rzeźb włoskich. Bo ów wykwit, przede wszystkim burżuazyjny, ironizował Roman Lewandowski w jednym ze swoich artykułów, mieszka w domach, które najhaniebniej w świecie są dekorowane i budowane, a mieszkania swoje ubiera szmatami tapicerskimi, gipsowymi, rzadziej tylko alabastrowymi włoskimi rzeźbami i milionami oleodruków otrzymywanych jako premie roczne stowarzyszenia Zachęty Sztuk Pięknych. Czasami zdarzy się jakiś portret u znajomego artysty zamówiony. Czasami parę akwarelek kupionych na licytacjach w salonie artystycznym. Także oficjalne instytucje kulturalne Sprawujące pieczę nad malarzami, rzeźbiarzami czy architektami często korzystały z możliwości wydrukowania w prasie ogłoszenia. Zwykle przypominały artystom o odbywających się konkursach, bądź informowały o ich rozstrzygnięciu. Ogłaszano je często, nawet współcześni nie byli w stanie ich ogarnąć, co też natychmiast znalazło swój złośliwy rezonans w prasie. Anonimowy autor pisał w krakowskim czasie Już nie ma jak konkursy Świadczy o tym wymownie szereg faktów z lat ostatnich Potrzeba Teatru Nowego w Krakowie rozpisuje się konkurs Pierwszą nagrodę dostaje pryliński A budowę powierza się komu innemu i według innego planu Pomnik Mickiewicza? Znowu konkurs Nawet kilka konkursów z rzędu A jaki wynik? Jak dotąd przy ozdobieniu rynku krakowskiego budą z desek, a w tej budzie zamkniętego dużo niesmaku, zawodów i sfarów. Ma się malować wnętrze kościoła franciszkanów, oczywiście konkurs rozpisać. I znowu inny projekt wynagrodzono, a polichromię zrobiono pod łuk innego. Rezultat tych doświadczeń bywał zwykle taki. Wydano pieniądze na konkurs, A potem zawołano po prostu artystę, którego uważano za najodpowiedniejszego i jemu kazano robić nowe projekty. W 1898 roku odsłonięto na krakowskim rynku pomnik Mickiewicza dłuta Teodora Rygiera, uwieczniający poetę w otoczeniu czterech figur alegorycznych – nauki, męstwa, ojczyzny i poezji. Galicyjska prasa z uwagą śledziła przebieg rozpisanego wcześniej konkursu, ganiąc po...